Dobrze. Samuel. Samuel. dwadzieścia cztery. Uuu, możemy być zgromadzeni wokół właśnie Twojej osoby, że mo możemy zasiadać przy Twoich stopach i przysłuchiwać się Twoim słowom, które Ty chcesz nam powiedzieć. Ty najlepiej znasz nasze życie, nasze serca, co w nich jest i Ty najlepiej wiesz, co komu jest potrzebne. Prosimy Cię teraz o ten odpowiedni pokarm duchowy, abyś każdego posilił, dodał nam otuchy, dodał nam ochoty do dalszego pielgrzymowania. Jeśli jest to potrzebne, abyś też nas nakierował na tę odpowiednią drogę, abyśmy z nim nie zwaczali. I pani najlepiej wiesz, co jest potrzebne i prosimy Cię o ten odpowiedni pokarm. Prosimy Cię też, abyś wyciszył nasze ziemskie myśli o tych wszystkich sprawach, które na co dzień nas tak właśnie zajmują. Daj nam w stu procentach się skupić na tym, co będzie mówione, abyśmy to od Ciebie odebrali. Musimy Cię też, aby szatan właśnie nie poddawał wątpienie tego, co opieramy, abyśmy to wszystko przyjmowali w naszym Też prosimy Cię, abyś dodał nam siły do chodzenia według Twojej woli. Amen. Amen. Amen. Słucham o Boże w Ewangelii II Księdze Mojżeszowej. Trzeci rozdział. 3, rozdział siódmy wiersz: I rzekł Pan: Napatrzyłem się na niedole ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy Jego, znam cierpienia Jego. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i w miód. 9 Teraz oto trzech synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. widzimy Boga, który zna każde cierpienie zna każdy problem, każdą rodzinę zna okoliczności, w jakich żyjemy wszystko wie te krótkie słowo, które żeśmy tutaj przeczytali pokazuje nam, że Bóg y, wie wszystko ale wielokrotnie Zdarza się tak, że jakby nie, my tego nie widzimy i myślimy, że jest inaczej. Tutaj mamy przed sobą takie cierpienia ludu izraelskiego, które trwały latami. Możemy sobie tylko przypomnieć, w jakich oni warunkach żyli, jak było im dobrze kiedyś, a jakim sytuacji byli teraz, kiedy to właśnie 40 lat wcześniej urodził się nie, przepraszam, 80 lat wcześniej urodził się e, Mojżesz. Jakie to były warunki, kiedy to synowie e, izraelscy mieli, e, żeby tracić swoich synów, dlatego, że właśnie tak postanowił e, król. I w takich warunkach urodził się Mojżesz. Jakież to były rodziny, które e, wielokrotnie Traciły swoich synów, i jakże ciężko to było. I tylko właściwie ze względu na Mojżesza ta sytuacja nam jest pokazana. E, tylko na tego jednego męża jest jakby dane. E, ta, jakby Bóg <tryk> objawia to w swoim słowie, że ze względu na tego jednego pokazuje nam tą sytuację o tym, że faraon zarządził aby, e, aby może powiedzieć wrzucać, wrzucać do Nilu tych e, te dzieci, znaczy chłopców później nic na ten temat Słowo Boże nie mówi i mówi nam tylko e, Bóg e, mówi w tym siódmym wierszu napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Jakież to słowo jest, które Bóg z jednej strony widzi i zna cierpienia jego i ten Boży młyn, który tam tak mył, te cierpienia, może byli to i madło, które oni byli wkręcani Izraelici, było tak silne, że wielu na pewno y, zastanawiało się, czy ten jej Bóg, który przyszedł Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, żeby ich wyprowadzi z tego miejsca, że przecież mieli lata z Józefem, kiedy mieli tak dobrze, kiedy y, przecież y, Józef. Nie wiemy, czy rządził przez 80 lat, ale przez 80 lat żył w Egipcie. Były to lata błogosławieństwa y, dla Egipcjan, ale też i dla y, całego ludu izraelskiego. Później te lata minęły i to mamy napisane w, w pierwszym rozdziale, w ósmym wierszu. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa albo możemy powiedzieć inaczej nie chciał go poznać albo nie chciał po prostu nic o nim wiedzieć dlatego, że serce jego było daleko od Boga bo tego, może powiedzieć, wcześniejszego króla, który tego, może powiedzieć, więźnia y, hebrajczyka wyprowadził na takie wysokie stanowisko że postawił go do swojego własnego może powiedzieć, y, tronu i, i był jego y, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli premierem i wszystko cokolwiek się działo to było pod rządami właśnie Józefa to nie mogło być niewiadome i temu nowemu królowi który przecież żył nie tak aż odlegle przecież od czasów Józefa my pamiętamy co się działo 200 lat wcześniej bez problemu Sto lat wcześniej. W historii jest to ciągle opowiadane. Dzisiaj ten czas szybciej leci, szybciej płynie. Szybciej coś zapominamy. Wtedy tak nie było. Wtedy doskonale pamiętano właśnie dobre czasy i złe czasy. I oni mieli czas dobry z Józefem i o nim szybko zapomnieli i tych, którzy byli z rodziny Józefa, właśnie w ten sposób z nimi postępowali. Że y, tych wolnych ludzi, którzy kiedyś byli wolnymi, uczynili z nich niewolników i to takich, którzy mieliby być nawet jakby wrogami jej. Postępowali y, z nimi jak y, z takimi, których się brało do niewoli. I pod przymusem musieli pracować. Napatrzyłem się, znam cierpienia Jego. Następny wiersz nam mówi, stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu. Bóg zna nasze cierpienia również i dzisiaj teraz. Kiedy się nieraz zastanawiamy nad tym, ile lat jeszcze będzie trwało ten, ta przykrość, która mi jest wyrządzana albo ta sytuacja, która jest w moim, naszym domu, czy ogólnie mówię w każdym domu, to zastanawiamy się, kiedy to minie, ale weźmy pod uwagę właśnie Boga, który czyni, co zechce i On y, zna naszą udrękę i On wie, że kiedy nie dokończy tej sprawy z naszym domem, z naszą sprawą na tej ziemi, to dokończy ją chwale. Chciałmy trwać przy Bogu. Weźmy na przykład Mojżesza, który przez 40 lat nie odzywał się, jakby może powiedzieć, jest milczenie. Nic nie mówi. Ciągle pasie yy, tylko owce swojego teścia i codziennie to samo. 30 lat nie wiedział co z nim aż przychodzi sytuacja kiedy Bóg mówi napatrzyłem się, znam, widzę i tak dalej nieraz te drogi boże są naprawdę niezrozumiałe i y, wiedzmy, że one są doskonałe Bóg widział też cały y, wszechświat i czekał i czekał aż ze swoim synem aby go posłać i posłał go i to było właśnie 2000 lat temu i stąpił syn Boży jest napisane stąpiłem przeto by go wyrwać z mocy Egiptu z mocy świata z tego systemu który jest na tym świecie i nie mówi tylko, że wyrwie go i pozostanie sam ze sobą tylko jest następne słowo, które mówi i wprowadzić go do tego kraju, do ziemi żyznej. tak, co Boże nam daje obietnicę my ludzie, to byśmy umieli kogoś, może powiedzieć, dać mu pomóc ale żeby coś dalej mu obiecać, to jest nie jesteśmy w stanie bo sami po prostu tego nie mamy ale jako ludzie wiary musimy sobie zdać z tego sprawę że mamy Boga który po prostu dla Niego nie jest problemem wyratować ale też nie jest problemem też obdarzyć w tym przypadku tutaj mamy takie długotrwałe cierpienie cierpienia, które trwały latami, tak jak powiedziałem. Ale mamy, mamy innych mężów, którzy, yy, którzy też chodzili z Bogiem i którzy też mieli dobre czasy. I weźmy pod uwagę jeszcze Hiskiasza. Księga, druga księga królewska eh, kru, eh, Rozdział. Druga Księga Królewska, 20 rozdział. Pierwszy wiersz. W owych dniach Hiskiarz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syna Mosa i rzekł do niego tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiarz odwrócił się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 Widzimy tutaj męża, który przez całe swoje życie, od urodzenia możemy powiedzieć, chodził z Bogiem i tak dużo jak o Nim, to praktycznie prawie o żadnym z królów yy, Judy nie jest tak dobrze napisane, jeszcze też jak o Dawidzie. Ten mąż czynił to, co było dobre w oczach Pana, i tak jest o nim napisane że ze szczerego serca chodził z Bogiem i yy, jednak Bóg dotyka go chorobą i mówi uporządkuj swój dom gdy umrzesz i nie będziesz żył My powiedzieli, że to się tak mówi do tych, którzy nie chodzą z Bogiem. Ale tu jest mąż, który chodzi z Bogiem. Tak można by powiedzieć dzisiaj yy, słowo jutro pogrzeb. Smutna sytuacja, ale jednak piskiarz modli się i Bóg jakby odwraca tą sytuację. Tu mamy krótkotrwałe cierpienie, które trwa tylko może mieć chwilę. Bóg doświadcza go, mówi, że jest chory, że umrze, ale go uzdrowi. Krótkotrwałe cierpienia. Ale czy ten Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba jest innym Bogiem niż ten, który wstąpił tam właśnie do Mojżesza w tym krzaku dorejącym. On nie jest innym Bogiem, jest tym samym Bogiem. I kiedy tak myślimy, że Bóg nieraz zabiera Ojca naszego czy matkę, czy może żonę, czy może zabiera też i y, jakieś dziecko. Nieraz smucimy się z tego powodu, albo ktoś z naszej rodziny choruje. Pani, ten Bóg jest ten sam. On zna nasze cierpienie. On znał cierpienie ludu izraelskiego w Egipcie. On znał cierpienie Hiskiasza. On znał też i wiele innych sytuacji, które są w Biblii opisane. Kiedy weźmiemy sobie Abrahama, który musiał czekać od obietnicy, które Bóg mu dał 25 lat na swojego syna, to myślę, że bardzo długo nam się to wydaje. Miał 75 lat, kiedy Bóg mu to obiecał, a kiedy się on urodził, miał 100 lat. My chcemy Dzisiaj modlitwa, jutro spełnienie. Ale Bóg nie jest taki. Nie zostawił ludu izraelskiego yy, nierozwiązanej sytuacji. Nie zostawił z I też wiemy, kochani, że nie zostawi i nas. Oni wszyscy nie wiedzieli jeszcze o tym, co my mamy przed sobą. My mamy o wiele wspanialszy dział. I kiedyś naprawdę o tym, tak ciągle o tym zapominamy, że nasza ojczyzna jest w niebie, że yy, przeminą wszystkie smutki i cierpienia. I o tym nam mówi. Na przykład list do życia.